Blisko, tomik trzynasty, wokaliza małej duszy. Akt pierwszy. Czas na podnóżku gładzi stopy, Artretyzm zmienia kształt sylwetki, chudl ciągle czuje, ból doskwiera, A tyle chciała jeszcze. Szeptem, bez skargi i w ciszy Tok rozważań. O latach, które już minęły. Kto życia tempo W barwy wmieszał. Za szybko malarz Obraz kończy. Chwila nostalgii. Myśli splata. Spojrzeniem zdjęcia Tuż na ścianie. Twarze z niej patrzą. W uszach dźwięczy Rozmowa, śmiech I pożegnanie.